To już 25 lat widzę na tych banerach, na tych transparentach, które tutaj są trochę historii. Co się działo w firmie Agromix od momentu powstania do dzisiaj? Jak pan postrzega to w momencie, kiedy pan rozpoczął pracę w Agromixie do chwili obecnej? 25 lat firma powstała w roku 89 i, i w tym właśnie roku, który się zaczął w 2014. Będziemy, będziemy jako przez cały rok obchodzić świętować 25-lecie. Rzeczywiście długi okres czasu, też, też dużo, dużo, dużo pracy wykonanej od samego początku. Nie było to. Tak jak można by powiedzieć dzisiaj widzimy to wszystko ładnie powystawiane, natomiast dużo rzeczy się zmieniało. Jak było na początku? No, nasi szefowie właściciele, którzy zapoczątkowali w 1989 roku taki właśnie pomysł. Na, na, na biznes sobie wymyślili i spróbowali rzeczywiście, ten kierunek był właściwy i to co dzisiaj widać i to co dzisiaj można powiedzieć była to trawna decyzja początek był od pierwszych maszyn używanych w 89, 90 latach, początek lat 90 ta technika zachodnia którą, którą dzisiaj mamy w swojej ofercie no jeszcze nie była tak łatwo dostępna na naszym rynku w Polsce Także były to pierwsze maszyny używane, pokazowe i od początku lat 90. zaczęły się już stałe współprace, współprace z producentami zachodnimi. Czyli były to firmy, jedne z pierwszych, firma Amazonę w Niemczech, czy, czy firma Krone w Niemczech. Jakie obecnie macie marki w swojej ofercie? Bo widzę Kubota, widzę Manitu, jest parę innych, są wozy paszowe. Co... Z jakimi markami współpracujecie? Naszą, naszą podstawową marką i też jednocześnie produktem, który, którego sprzedajemy najwięcej stanowi największy wolumen ilościowy w naszej firmie. Są to produkty KRONE. Ta współpraca z tym niemieckim producentem zaczęła się na początku lat 90. Dzisiaj jesteśmy wyłącznym importerem i sprzedawcą w Polsce maszyn Kronę. Dodatkowo jesteśmy jednym z dwóch importerów produktów Amazone, również niemieckiego producenta. Również... Jesteśmy od kilku lat sprzedawcą importerem maszyn Triolet, holenderskiego producenta wozów paszowych. Dzisiaj też jesteśmy wyłącznym, wyłącznym przedstawicielem tego, tego producenta u nas na naszym rynku w Polsce. Oprócz tych, tych trzech takich naszych podstawowych marek jesteśmy na naszym terenie wielkopolski dealerami ciągników Kubota, dealerami ładowaczy teleskopowych Manitu. Co z firmą Technoma? Oczywiście również od długich lat, dobrych 10 lat, sprzedajemy na rynku polskim opryskiwacze Technoma. Tak, jesteśmy cały czas, dzisiaj oficjalnym i jedynym przedstawicielem tych maszyn na rynek polski. Skupiamy się głównie na samobieżnych dużych maszynach. A proszę nam powiedzieć, sprzedaż to jest jedna część, jeden fragment Państwa działalności, natomiast drugim fragmentem jest serwis. Z czym się borykacie, z czym się spotykacie, jakie problemy występują w działalności serwisowej? No bo sprzedać maszynę to jedno, ale świadczyć usługi, usługę posprzedażową to drugie. No i dochodzi do tego jeszcze świadczenie usług, które Państwo prowadzicie na rzecz innych rolników. Nie chodzi o serwis maszyn, tylko po prostu chodzi o usługi polowe. Jak to wygląda? Po oprócz Sprzedaży maszyn, która stanowi u nas w firmie naj, naj, naj, największą, że tak powiem, część. Zapewniamy jak najbardziej do wszystkich maszyn sprzedanych przez nas, do tych wszystkich produktów, które oferujemy, zapewniamy obsługę serwisową. Jest to zarówno obsługa oczywiście gwarancyjna, czyli sprzedając nową maszynę musimy klientowi zapewnić, że to wszystko funkcjonuje, że to jest wszystko odpowiednio uruchomione i żeby klient był zadowolony z, z, z tego zakupu. Również zapewniamy obsługę pogwarancyjną. Jeżeli indywidualni klienci e, życzą sobie, to nasz serwis jak najbardziej jest do dyspozycji i możemy, możemy również e, wielu klientów obsłużyć, niekoniecznie którzy zakupili u nas maszynę. Dział serwisowy, bardzo istotny dział. E, myślę, że dzisiaj jeden z, z, z najważniejszych no te 25 lat to rzeczywiście dało nam, nam to doświadczenie, bo, bo, bo nie są to łatwe rzeczy. To wyszkolenie, przygotowanie, ta znajomość techniczna maszyn naprawdę wymaga wiele czasu, wiele doświadczenia. Doświadczenia, bo, bo też nie wszystkie rzeczy można łatwo się z książki nauczyć. tak? Doświadczenia, doświadczenia w polu przy naprawach, przy różnego typu awariach. A jeżeli chodzi o świadczenie usług polowych, widziałem maszyny z logotypem Agromix. Zarówno na południu Polski, jak i w zachodniopomorskim, nad samym morzem, gdzie kombajny pracowały i kosiły zboże. Jak to wygląda? Jaki teren obsługujecie państwo? Też bardzo mocny dział, oddział w naszej firmie, usługi, usługi agrotechniczne, usługi agrotechniczne. Mamy dosyć bogaty park maszyn do świadczenia usług. Począwszy od wiosny są to zbiory zielonek, mamy samobieżną kosiarkę, mamy prasy rolujące, prasy kostkujące, wozy zbierające, czyli, czyli jesteśmy w stanie obsłużyć każdego klienta, jeżeli chodzi o zbiór pasz, zielonek. Później dosyć mocno w okresie żniwnym pracujemy. Wyjeżdża z naszej firmy 20 kombajnów zbożowych i 10 zestawów pras kostkujących, ciągnik z pras... Są kostkującym. Świadczymy, świadczymy zbiór właśnie Słomy, również. Okres jesienny też bardzo mocny, też bardzo dużo pracy mamy, to jest zbiór kukurydzy, zbiór kukurydzy zarówno na pasze silos, jak i zbiór kukurydzy na ziarno. Zbiór kukurydzy na silos w tym roku odbywał się przez, przez 8, maszyn, 8 maszyn samobieżnych sieczkarni o dużych wydajnościach, również połączonych z zestawami transportowymi, gdzie, gdzie, gdzie zapewniamy również odwóz do Silosu. Kopiemy również buraki cukrowe. Mamy, mamy w swoim parku dwa kombajny do zbioru buraków. Usługi świadczymy um, można powiedzieć na terenie Polski zachodniej Tak jak pan powiedział, jest to od, od, południa, od południa Polski, od rejonu od wojewódz, opolskiego, dolnośląskiego. Po pomoże Po pomoże, po, po, po, po pomoże. Zachodnia część polski, ale również jeżeli jest zapytanie, jeżeli to wszystko można logistycznie, logistycznie opanować, to, to, to jest to cała polska, można powiedzieć. Jest to cała Polska.